Rozdział 33. Słowa Nefiego pochodzą od Chrystusa. Ci, którzy uwierzą w Chrystusa, dadzą wiarę słowom Nefiego. Słowa Nefiego będą świadectwem na sądzie w dzień ostateczny. I ja, Nefi, nie mogę zapisać wszystkiego, czego nauczaliśmy moich. Ani też nie jestem tak mocny w piśmie jak w mowie, bowiem gdy człowiek przemawia pod wpływem Ducha Świętego, jego słowa pod wpływem Ducha Świętego, przenikają do serc ludzi. Jednak jest wielu, którzy znieczulają swe serce na wpływ Świętego Ducha, że nie znajduje On w nich miejsca, odrzucają wiele z tego, co jest zapisane i mają to za nic. Mimo to ja, Nefi, zapisałem to wszystko i uważam, że ma to wielką wartość, szczególnie dla moich. Bezustannie modlę się za nich w dzień, a nocą moja poduszka, mokrej jest od łez, z ich powodu, i modlę się do mego Boga z wiarą I wiem, że usłyszy moje wołanie I wiem, że Pan Bóg poświęci moje modlitwy dla dobra moich I słowa, które zapisałem, nie będąc mocnych w piśmie Uczyni dla nich mocnymi, bo nakłaniają ich do czynienia dobra Wyjawiają im o ich ojcach i mówią o Jezusie nakłaniając Aby wierzyli w Niego i wytrwali do końca, co jest życiem wiecznym i są one bezwzględne wobec grzechu, według prostoty prawdy Dlatego żaden człowiek nie będzie gniewny z powodu moich słów Z wyjątkiem tego, który będzie pod wpływem diabła Oto chlubię się prostotą, chlubię się prawdą i chlubię się moim Jezusem Bo wybawił On moją duszę od piekła Miłuję mój lud i mam wielką wiarę w Chrystusa Że spotkam wiele nieskalanych dusz przed Jego sędziowskim tronem Miłuję Żydów i mówiąc Żydzi mam na myśli skąd przybyłem. Miłuję także ludzi innych narodów. Jednak nie mogę mieć nadziei dlatego, kto nie pojedna się z Chrystusem, nie wejdzie przez tą ciasną bramę na wąską ścieżkę wiodącą do życia i nie będzie trzymał się tej ścieżki do końca dni swej próby. Moi ukochani bracia, a także Żydzi i wszyscy aż po krańce świata, słuchajcie tych słów i wierzcie w Chrystusa. Jeśli nie wierzycie tym słowom, wierzcie w Chrystusa. Jeśli będziecie wierzyć w Chrystusa, uwierzycie w te słowa, bo są one słowami Chrystusa i On mi je przekazał i nakłaniają one wszystkich ludzi do czynienia dobra. Sami osądźcie, czy nie są one słowami Chrystusa, gdyż ostatniego dnia Chrystus objawi wam z mocą i wielką chowałą, że są one Jego słowami. I staniecie twarzą w twarz ze mną przed Jego sądem i będziecie wiedzieli, że nakazał mi On zapisanie tych rzeczy, pomimo tego, że nie jestem mocny w Piśmie. I błagam Ojca w imię Chrystusa, aby wielu spośród nas, jeśli nie wszyscy, mogło być zbawionych w Jego Królestwie w ten wielki i ostateczny dzień. Moi ukochani bracia, wszyscy, którzy jesteście z domu Izraela i wszyscy aż po krańcy świata, mówię do was niczym głos wołającego z prochu, żegnajcie do czasu, gdy nastąpi ostateczny dzień. A was, którzy nie skorzystacie z dobroci Boga i nie uszanujecie słów Żydów, moich słów i słów, które wyjdą z ust Baranka Bożego, żegnam na zawsze, gdyż słowa te potępią was w dzień ostateczny. Albowiem, co zapieczętuję na ziemi, przytoczę przeciwko wam na sądzie, gdyż tak mi Pan nakazał i muszę być temu posłuszny. Amen.